MOLIUM Myśli inspirowane literaturą Rozdział 52 Mówi Tomasley. Witam Cię serdecznie w kolejnym rozdziale Mulium. <śmiech> I dzisiaj naprawdę bez wstępu. Już autentycznie postanowiłem sobie, nie będzie wstępu, tylko od razu ruszamy z kopyta ciąg dalszy, specjalnego cyklu dedykowanego moim ulubionym, najbardziej wartościowym, najcenniejszym cytatom, złotym myślom, pozyskanym z różnorakich książek, z różnorakich artykułów, blogów, wszelakich miejsc, różnych innych. Także jeżeli to jest twoje pierwsze spotkanie z Molium, to myślę sobie, że dzisiaj wyjątkowo może chyba ci nie powiem tak detalicznie, czym ta audycja jest. Może po prostu pójść na żywioł i sprawdź <śmiech> tak sobie spontanicznie, chociaż ten odcinek nie jest za bardzo reprezentatywny, jeżeli chodzi o całą koncepcję audycji, gdyż to jest tak naprawdę wydanie specjalne, ciąg dalszy wydania specjalnego. Mulium zwykle tak nie wygląda, zwykle traktuje na temat jakiejś książki, ale jest w tym wszystkim jakiś wspólny mianownik. I wspólnym mianownikiem dzisiejszego rozdziału z innymi, pozostałymi wszystkimi są myśli. Myśli. To na myślach bowiem fokusuje się nade wszystko. Ta audycja. Jest poza tym taka kameralna, można ją przyrównać do głosowego pamiętnika i tak dalej, ale już mam te ciągoty do wstępu, okej, okay, powstrzymam się. Po prostu kontynuujmy ciąg dalszy dzisiejszego cyklu o cytatach i dziś następna garść, kolejne. Zerknijmy w notatki. Hmm. Co tam notatki powiedzą? <śmiech> Uniezależnienie się od własnych myśli poprzez zrozumienie ich natury. To znaczy, jako coś zewnętrznego, uwarunkowanego wibracją. Tak, takie szerokie właśnie takie szerokie zagadnienie. Dzisiaj ja tak wstępnie sobie przejrzałem. Rzuciłem okiem co najwyżej na te cytaty, które być może dzisiaj omówię wszystkie, a być może tylko część z nich. I powiem ci, że dzisiaj będzie sporo na temat. Hmm, Higieny wibracyjnej, niektórzy by to tak nazwali, higieny duchowej, higieny własnej ekspresji, czystości własnej ekspresji, dlaczego to w ogóle jest, czy może być istotne, jaką to rolę może grać w naszym życiu, to bardzo prawda. Ale zacznijmy od tych myśli i takie spostrzeżenie um, Eckhart Tolle cytuje. Jakież to wyzwolenie, gdy zrozumie się, że głos w mojej głowie to wcale nie ja? Hm. Eckhart Tolle, Nowa Ziemia. Hmm. Jakież to wyzwolenie, jeżeli zrozumie się, że głos w mojej głowie to wcale nie ja. Tak na dobry początek dzisiaj. Hmm. Jaki ten cytat ma potencjał? Dlaczego uznałem go za ważny, za istotny? Jaką rolę gra w moim życiu? Otóż jest to dla mnie kolejny dobry przypominacz. Jeżeli znane są Tobie poprzednie rozdziały Molium, traktujące o tych moich ulubionych cytatach najcenniejszych, to wiesz, że niejednokrotnie ich rola sprowadza się do tego, że są po prostu dobrymi przypominaczami. Przypominają mi o czymś, co jest dla mnie bardzo ważne o jakichś spostrzeżeniach, które potrafią nakierunkowywać mnie w nawiasie z powrotem na właściwe tory. Taka jest często rola tych złotych myśli i tak też jest w tym przypadku ten taki skromniutki, niewinniutki cytacik o wyzwoleniu. Jakież to wyzwolenie, kiedy uświadomisz sobie, że głos w twojej głowie to wcale nie ty. O co w tym chodzi? Dlaczego to może być pomocne? Dlaczego to jest pomocne dla mnie? Otóż ja postrzegam, czy, czy jest mi bliski sposób postrzegania własnych myśli jako hmm, coś również można by rzec na swój sposób zewnętrznego. Stereotypowo moglibyśmy powiedzieć, że myśli postrzega się jako coś własnego, jako utożsamiamy się stereotypowo z własnymi myślami. Kiedy przywołujesz ten temat, to możesz Możesz to postrzegać, że ty myślisz, ja myślę. I, I wiesz, czyli cokolwiek tam w twoim umyśle się pojawia, tak zwane myśli, twoje myśli, no to to jest twój głos, to jesteś ty tak naprawdę. Takie jest stereotypowe, konwencjonalne podejście. Istnieje jednakowoż alternatywne podejście do tego samego tematu, które postrzega owe myśli, ów głos w twojej głowie, kolokwialnie ujmując, jako coś zewnętrznego, jako coś, co najłatwiej jest przyrównać metaforycznie do radia. Słuchasz po prostu sobie radia i istnieje pewna zależność. Czyli innymi słowy, możesz postrzegać własne myśli jako rodzaj stacji radiowej, właśnie odgrywanej, w Twojej głowie. Hmm. I co więcej, istnieje tutaj pewna zależność polegająca na tym, że to, w jakim duchu ta stacja będzie nadawała, to jest zależne czy bezpośrednio powiązane z Twoim usposobieniem, z Twoim nastrojem, z Twoim stanem ducha, z Twoim samopoczuciem w tej chwili. Także, jeżeli przykładowo masz aktualnie, uprośćmy to, po prostu dobry nastrój, rześki, energetyczny, pełen wigoru, to analogiczny komunikat, czy, czy styczne z tym nastrojem komunikaty będziesz otrzymywać we własnym umyśle. Czyli innymi słowy, myśli, jakie będą przychodzić tobie to będą myśli w tym duchu, w duchu tego nastroju, w duchu tego samopoczucia. A wszelkie myśli, które nie będą styczne z tym, to raczej co najwyżej gdzieś tam nieśmiało, może na chwilę, wiesz, ukradkiem będą chciały zerknąć, ale tak naprawdę nie zyskają posłuchu, nie zyskają Twojej uwagi, gdyż tak naprawdę jesteś w takim nastroju, jesteś w takim samopoczuciu i to Przede wszystkim takie analogiczne, adekwatne myśli zajmują twoją uwagę. Taka zasada. Analogicznie, jeżeli jesteś w gorszym nastroju, na przykład doświadczasz przygnębienia, powiedzmy, jakiegoś strapienia, smutku itp., to analogiczne myśli zaczynają już móc wchodzić na pierwszy plan, wypierając te pozytywne, te optymistyczne, te pogodnie spoglądające w przyszłość. Na pierwszy plan wychodzą te cięższe, te właśnie strapione, te przybite. To zyskuje Twój posłuch, to zyskuje Twoją uwagę. I teraz sęk tkwi w tym, że istnieje duży potencjał kiedy spojrzysz na te wszystkie myśli, różnorakie, obojętnie w jakim nastroju jesteś, kiedy spojrzysz na tak zwane własne myśli, jako na rodzaj zewnętrznej transmisji, tak jakby, jako na rodzaj, tak jakbyś właśnie, dość, tak jak masz radio, słuchasz sobie radia, która jest zależna od twojego samopoczucia, od twojego nastroju, od twojej, niektórzy nazywają, wibracji. Jeżeli spojrzeć tak, na własne myśli, to co zyskujemy? Możemy coś bardzo istotnego zyskać w takim układzie, a mianowicie hmm, możemy się chociażby tak bardzo nie przejmować tym głosem w naszej głowie, co on tam nam mówi. Gdyż, jak prawdopodobnie wiesz, nie zawsze to, <śmiech> co myślisz, jest y, sympatyczne. Nierzadko bywa tak, że, że mamy jakieś myśli, że, że mamy taki dialog wewnętrzny, samoudręczanie, rodzaj samoudręczania się, samokrytyki, czy, czy jeszcze coś w tym duchu, w ten deseń. Wiesz, myśli, których możemy żałować, myśli, których możemy się wstydzić, nawet sami przed sobą. Um, Myśli, z których możemy nie być zadowoleni. Później w lepszym nastroju możemy sami siebie pytać, czy sami nie za bardzo rozumieć, jak mogliśmy w ogóle tak pomyśleć o sobie. Jak mogliśmy w ogóle pomyśleć tak na jakikolwiek temat. Wiesz, y podczas kiedy myśli jakieś tam krytyczne, czy, czy depresyjne, czarne, ciemne, ciężkie, powodem, dla którego pojawiły się w nas polu naszej świadomości, było tylko czy aż to, że byliśmy w adekwatnym nastroju. Jeżeli spojrzeć na to właśnie w tym duchu metafory tej stacji radiowej, tego radia, no to wtedy to jest o wiele prostsze do e, zanalizowania, o wiele prostsze w postrzeganiu, gdzie to nie ty myślisz tak naprawdę, tylko ty raczej przyciągasz myśli. Więc nie ma za bardzo się czym obwiniać, nie ma sobie za bardzo czego wyrzucać, gdyż te jakieś tam ciemne, czarne, pesymistyczne, krytyczne komunikaty, jakie pojawiły się w twoim umyśle, to była po prostu stacja radiowa, która naturalnie, organicznie odpowiadała na twój nastrój w tamtej chwili. Tak proste. Wystarczy więc zmienić ten nastrój, zmienią się myśli po sprawie. Ale nie ma niczego, wiesz, złego, czy, czy dziwnego, czy nieprawidłowego w tym, że w gorszym nastroju mogą przychodzić do nas gorsze myśli, z których wcale możemy nie być zadowoleni. Wręcz przeciwnie, możemy się ich wstydzić. Możemy, możemy mm, jakby mieć wręcz sobie za złe te myśli, jest taki idiom. Bić się myślami, czy, czy gdzieś tam w środku zamykać w sobie, kotkować coś tam, wiesz. Wyzwolenie. Kiedy uświadomisz sobie, że głos w twojej głowie to tak naprawdę nie ty. To tak naprawdę nie ty. Hm. Tylko synchroniczna Transmisja. Jeden z najlepszych przykładów, który mamy pod ręką tego, jak działa ta zależność, że podobne przyciąga podobne, że rzeczy ze sobą rezonują. Tak jak sporo już opowiedziałem Tobie w tym cyklu dedykowanym najcenniejszym złotym myślom, mój subiektywny zestaw, jak opowiadałem o zależności pomiędzy naszym nastawieniem a okolicznościami w naszym życiu. Taki tutaj prościej, bo bliżej do obserwacji, do postrzegania. Zależność pomiędzy naszymi własnymi myślami, a naszym własnym nastrojem, samopoczuciem, stanem ducha, stanem bycia, stanem istnienia, wibracją. Hmm. Ten cytat jest dobry dla mnie o tyle, iż przypomina mi. W chwilach, w których są takie chwile, kiedy mi się przydaje bardzo takie przypomnienie. To są chwile, jak się domyślasz, właśnie tych cięższych stanów emocjonalnych, jakichś cięższych nastrojów. I wtedy łatwo wpaść w takie błędne koło wyrzucania sobie z jednej strony postrzegam, zdaję sobie sprawę, że moje myśli nie są dobre, nie idą w dobrym kierunku, nie tworzą niczego dobrego, wręcz przeciwnie, prawdopodobnie. I z drugiej strony, co za tym idzie zaraz, to to, że sobie to wyrzucam, łatwo jest sobie wyrzucać i piętnować siebie, że no pozwalam sobie, jejku, pozwalam sobie tak myśleć, to niedobrze, nie powinienem pozwalać sobie tak myśleć, ale robię to. I błędne koło, gdyż zdaję sobie z tego sprawę, że to robię, piętnuje się poprzez ten fakt i nadal to robię. I tak się to, wiesz, napędza, napędza, napędza. Nie musi tak być oczywiście. I prawdopodobnie uda mi się powiedzieć stop, gdyż mam taki nawyk, żeby sobie mówić stop. Dosyć dobrze mi to idzie. Niemniej jednak, nadal nie jest to pedantyczne takie, że nie udało mi się jeszcze osiągnąć takiego pułapu, punktu w rozwoju, że w ogóle absolutnie nawet w jednym procencie nigdy nie doświadczam jakichś tam cięższych myśli czy czegoś. Zdarza się i właśnie kiedy się zdarza, to wówczas bardzo się przydaje, żeby właśnie przerwać to błędne koło, bardzo się przydaje ten przypominać, że te ciężkie myśli, te myśli, z których nie jestem dumny, to nie jestem ja, to nie jest moja wina, to nie jest moja porażka to w ogóle nie ma sensu tego postrzegać w kategoriach porażki, winy, powodu do wstydu, powodu do zniechęcenia. To jest po prostu naturalna konsekwencja. Jestem w takiej wibracji, no to słyszę takie myśli. Proste. Tak? Proste. I wiem, że prędzej czy później wibracja mi się polepszy. Prędzej czy później. To jest tylko kwestia czasu, gdyż yy, naj. Bardziej pewną rzeczą w naszym świecie, niektórzy mówią, jest właśnie zmiana, zmienność. To, że te nastroje będą się zmieniać prędzej czy później, to przeminie. I jak przeminie, to pojawią się myśli lepsze, naturalnie. Naturalna, prosta, można <głos》>, by żartybliwie rzec, że do bólu prosta zasada. Cięższy nastrój, cięższe myśli. Lepszy, lżejszy, pozytywny nastrój, lżejsze, pozytywne myśli. Tak proste. Kiedy tak na to spojrzę i skoncentruje się na tym, żeby tak na to spojrzeć, żeby tak to rozumieć, tak to postrzegać, to wówczas znika to błędne koło wreszcie. Znika. Przestaje się piętnować czy biczować wewnątrz, w środku, wyrzucać ciągle sobie to. Przestaje trwać w tym... Wiesz o co chodzi. Wiesz co on myśli. Przestaje. Tylko po prostu wiesz. Okej. Okay, to nie sprawia, że włączam się nagle, wiesz, uśmiech na twarzy i jest super, mam nastrój znikąd, z kosmosu dobry. Nie, ale to sprawia, że nie zagłębiam się bardziej, nie grzęznę bardziej w, tym, w tych piaskach ruchomych. Tylko co, na co mnie wówczas stać, to na to, żeby przestać się szamotać tym wszystkim, no nie? I nie grzęznąć przez to głębiej, tylko po prostu móc przeczekać. Może uda mi się samemu sobie pomóc. Jakoś, wiesz, gdzieś tam chwycić jakieś gałęzi metaforycznie w przenośni. Coś polepszyć ten nastój samemu. A może nie. Może po prostu przeczekam. Ale tak czy owak, nie szamocząc się, nie wyrzucając sobie, nie piętnując się, nie dołując się tym, że w ogóle takie myśli notuję we własnym myśle, we własnej głowie, nie dobijając się tym, nie zniechęcając, to już sobie pomagam. Gdyż ułatwiam znacznie ten proces, że to może sobie wtedy po prostu spokojnie przeminąć. Ilekolwiek by to czasu miało zająć, jeżeli ja tego nie będę karmić, to to przeminie o wiele szybciej. A pomoże mi nie karmić tego, tego ciężaru. <śmiech> Postrzeganie tego, że to nie jestem ja że ja nic się we mnie nie pogorszyło. W sensie, ja się nie pogorszyłem, moja mentalność się nie pogorszyła, mój charakter, nic takiego, nic się nie pogorszyło, nic złego, nie zmieniło się w ogóle moje podejście do mnie. Nic takiego. Tylko po prostu słyszę tę mniej sympatyczną stację, która zwykła nadawać wtedy, kiedy jestem w takim nastroju. Logiczne, dobrze o tym wiem. I wiem, jaką stację usłyszę, kiedy będę w nastroju lepszym. Wiem. I ona przyjdzie. I będę, wiesz, mógł tańczyć, relaksować się i do lepszej muzyki. Do lepszej audycji. Będę mógł się cieszyć lepszymi komunikatami, treściami, w ogóle. Wiesz. Hm. Dobry przypominacz. Bardzo mi się przydaje. Pozwala mi się od tego odkleić, pozwala mi się zdystansować, i o wiele łatwiej jest wówczas pójść dalej, przejść przez to grzęzowisko. Hmm. Zerknijmy na dodatki. Sam fakt, iż możesz obserwować swój nastrój i opisać go, tak jak własne dłonie, znaczy, iż nim nie jesteś. Zapamiętaj to, gdyż stanowi to sedno sprawy. Jeśli możesz to obserwować i opisać, to nie jest tobą. Nie rdzennym, rdzenną prawdziwym, prawdziwą tobą.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 nierdzennym, rdzenną, prawdziwym, prawdziwą tobą. Ha. Ciekawe. Bardzo dobrze dotyka sedna sprawy. Hmm. Przy czym tutaj wręcz yy, dotyka nawet nie myśli, nie tyle myśli, co nastrojów. To samo. Ta sama zasada. Nastrój też jest tak naprawdę czymś zewnętrznym. Przez to przechodzi nasza świadomość, jak gdyby światło naszej świadomości. Przez to wszystko. Doświadczając, postrzegając. Hmm. Taka ciekawostka, ta książka Dziecko wolne od stresu dosyć interesująca. Um, w duchu tego, co Amerykanie nazywają mindfulness. Nie wiem, jaki jest polski odpowiednik tego. Uważność? Hmm. Takie medytacyjne podejście do życia. Więcej świadomości. Bycie bardziej świadomą osobą na co dzień. I zaskoczyło mnie, kiedy natrafiłem na książkę, która propaguje taki model, czy, czy wręcz zachęca, żeby, żeby uczyć takiego modelu życia już od dziecka. I że można to robić. I jak to robić? Konkretne przykłady, konkretne sposoby podane. W jaki sposób można uczyć dzieci od najmłodszych lat życia świadomie. Życia właśnie w tym duchu mindfulness. Hm. Dosyć ciekawa praca. Prawdopodobnie, o ile dobrze pamiętam, nie jedyna, Susan, dosyć współczesna lektura, która może się dosyć opłacić, hmm, jeżeli, jak to się mówi, wychowujesz potomstwo. Hmm. Chociaż z drugiej strony to też jest dobra lektura nawet dla osoby dorosłej, tak myślę. Jak najbardziej. Hmm. Niejedną inspirację można w niej odnaleźć. Nadal. Nie trzeba być dzieckiem. Mogę polecić. W każdym razie, to jest właśnie też ten cytat takim przypominaczem błyskotliwym, że dotyka sedna sprawy. Jeżeli możesz coś zaobserwować i opisać, to z automatu nie jest tobą. Nie jest to tobą, dlatego że Wiesz, kto w takim razie to coś opisuje? Hmm. To jest coś innego. Jeżeli ty opisujesz coś, to to, co opisujesz, nie może być z automatu tobą. Tylko jest czymś w mniejszym, większym stopniu zewnętrznym. Niezależnym co najwyżej w jakiejś relacji z Tobą istniejącym. Hmm. I można tak spojrzeć na między innymi własne myśli, jak również na własne nastroje. Hmm. Co daje nam wówczas przestrzeń, w której możemy wykształcić sobie niezależność. Zupełnie nabyć nowego podejścia do tego, co nazywaliśmy do tej pory mianem własnych nastrojów, własnych myśli. Nowe podejście, w którym zyskujemy więcej swobody, w którym nie jesteśmy tak bardzo zależni od tego, jaka jest aktualnie aura że tak powiem. Kiedy wiesz, czym to jest, czyli czytaj, że jest to czymś zewnętrznym, o wiele łatwiej się do tego zdystansować i podążać w interesującym Cię kierunku. Okay. Zerknijmy na notatki, hmm. Nieszczęście z powodu bycia nieszczęśliwym, to tylko kolejna warstwa nieszczęścia. Eckhart Tolle, Nowa Ziemia. Hmm. I następny cytat, dosyć podobny. Jeśli nie masz nic przeciw temu by być nieszczęśliwym, jeśli nie masz nic przeciw temu, by być nieszczęśliwym, to co dzieje się z samym nieszczęściem? Hmm. Również taka błyskotliwa myśl. Myśli, które mogą okazać się pomocne hmm, właśnie kiedy znajdujemy się w jakimś cięższym nastroju. Możesz, być, możesz mieć świadomość tego, że w takich gorszych nastrojach niejednokrotnie ma miejsce właśnie taki samonapędzający się mechanizm, który określiłem mianem błędnego koła. Że z jednej strony możemy czuć się źle, z drugiej strony możemy czuć się źle z tego faktu, że czujemy się źle. Uświadamiając sobie, zdając sobie sprawę z tego, że czujemy się źle, już dodatkowy powód, do tego dochodzi, <głos> dla którego czujemy się jeszcze gorzej. Hmm. I to się tak może napędzać. Brzmi trywialnie, brzmi, brzmi kuriozalnie, niemniej jednak wielokrotnie myślę, że faktycznie tak jest i nawet łatwo, żeby tak było, biorąc pod uwagę, że kiedy doświadczamy cięższego nastroju, trudniejszego jakiegoś stanu emocjonalnego, to Nierzadko bywa tak, że coś w tym nas pociąga gdzieś tam w dół, jakaś grawitacja tego ciężaru i jest o wiele łatwiej angażować się i wkręcać w to jakieś tam dobijanie powiedzmy. I wiesz, a jednocześnie możemy mieć w sobie nadal na tyle świadomości, że możemy wiedzieć, co robimy. Możemy wiedzieć, że jest nam tak źle, że się pozwalamy sobie bardziej jeszcze w to wkręcać i bardziej i bardziej. I sama ta świadomość tego, że my wiemy, że to robimy, wiemy, że sobie na to pozwalamy, to sprawia, że się czujemy jeszcze gorzej. Hmm. I w tym miejscu przychodzi Eckhart i Właśnie wskazuje nam na to, na to kuriozum, że, że to jest tylko kolejna warstwa. Ale! Kolejna warstwa nieszczęścia. Ale! Hmm, co by się stało, jeżeli, jeżeli nie mielibyśmy nic przeciw tego? Gdyż właśnie, z, gdzie, co jest źródłem problemu? Co, co jest w ogóle źródłem tego błędnego koła? Znowu to, o czym mówiłem wcześniej, czyli problem tkwi w tym, kiedy... Sam siebie obwiniam, kiedy sam sobie to wyrzucam, sam się czuję źle ze sobą, że kontynuuję, kultywuję te myśli i tak dalej. Podczas kiedy możemy łatwo wrócić do tego spostrzeżenia, o którym opowiedziałem tobie wcześniej i spojrzeć na to inaczej, spojrzeć na to tak, że to nie ja myślę o sobie źle, to nie ja myślę o życiu źle, to nie ja sobie na to pozwalam, po prostu. Mam taki nastrój, czy doświadczam takiego nastroju, aury, wibracji, nazwij jakkolwiek wolisz, jak preferujesz. I w związku z tym, że doświadczam takiej wibracji, takiego nastroju, to słyszę takie myśli. Doświadczam takich myśli. To one przychodzą i zajmują pierwszy plan. Im jest wtedy o wiele łatwiej. One mają zielone światło. Natomiast wszelakim bardziej sprzyjającym myślom, twórczym, pozytywnym, bliższym prawdzie o mnie, bliższym temu, co mi sprzyja, jest znacznie trudniej się wówczas przebić, bo to nie ta wibracja, to tak jak w radiu, wyobraź sobie, słyszysz tą dominującą stację, która nie jest pożądana, nie przepadasz za nią. Gdzieś tam ta, ta którą lubisz i którą cenisz, jest słyszalna, ale co najwyżej gdzieś tam w tle, bardzo słabo, trudno się jej przebić, bo akurat tak jest ustawiona gałka w radiu, to kiedyś były te gałki, kręciło się gałką, żeby dostroić tę stację. Tak jest ustawiona, akurat tak jest ustawiona i... Dlatego ciężko się przebić. Jest ukierunkowana ta gałka na tą stację, której właściwie nie lubisz. No ale jest ukierunkowana, bo akurat jest na tej fali. W takim nastroju. W takim poczuciu. Hm. Wiesz, jeżeli teraz spojrzysz na to w ten sposób, to wiesz, że te wszystkie ciężkie myśli to właściwie nie jest twoja zasługa. To jest po prostu naturalna, organiczna reakcja. Responsywność wszechświata, tak to nazwijmy sobie, żartobliwie trochę. Mówiłem o tym. Samo przez się pojawia się w tobie, gdyż ma o wiele lepszy, łatwiejszy dostęp w takim nastroju, takie myśli. Jeżeli teraz o tym wiem, to jest mi łatwiej, tak jak już mówiłem, nie wkręcać się w to, o wiele łatwiej się zdystansować, przeczekać. Czyli właśnie Eckhart w tym przypadku to tak ubrał w słowa, że wówczas, mogę, wówczas właściwie mogę mieć takie podejście Eckhartowskie, czyli mogę przestać mieć cokolwiek przeciw mojemu złemu samopoczuciu. I przestać otobić pianę w sobie samym. Napędzając tą błędne koło i grzęznąc, grzęznąc jeszcze bardziej. Mogę przestać mieć cokolwiek przeciw, bo dlaczego mam mieć cokolwiek przeciw? Wiem, że to jest błędne koło. Nie ma sensu. Wiem, że nawet nie mam powodu, żeby mieć cokolwiek przeciw. Nie mam powodu, żeby cokolwiek sobie wyrzucać. Nie mam w ogóle żadnego powodu. Miał prawo zdarzyć się gorszy nastrój. No to się zdarzył. OK, zdarzył się. Analogicznie, co za tym idzie, pojawiły się adekwatne myśli. Miały prawo, gorszy nastrój, gorsze myśli. I będąc tego świadomym, mogę nie mieć nic przeciw. A jednocześnie mogę się w to nie angażować. Po prostu mogę stwierdzić, ok, doświadczam gorszego nastroju. Takie myśli we mnie notuję, z których nie jestem definitywnie zadowolony, ale rozumiem to, że powodem, dla którego one się we mnie pojawiają, jest to, że przebywam aktualnie w takim nastroju. Więc wiem, że to nie jest tak naprawdę ta moja prawda, to nie jest ta moja wybrana przeze mnie definicja dla mnie samego, mnie samego, jakby to Neil Donald Walsh powiedział, który duży akcent kładzie na definiowanie siebie, wybieranie, o czym też już mówiłem swego tego czasu. U Nila Donalda Walsha bardzo duży akcent jest faktycznie kładziony na to, że że życie polega na tym, że doświadczamy całej masy rzeczy i wykorzystujemy, możemy wykorzystywać, mamy tą niesamowitą możliwość wykorzystywania tej masy doświadczeń w celu definiowania siebie, co jest Twoje, co nie jest Twoje, w jakim kierunku chcesz iść, co jest Tobą, kim jesteś innymi słowy, jaką istotą chcesz być kim chcesz być, jaką ścieżką chcesz podążać. I tak samo tutaj, jeżeli ja mam no tyle świadomości, że wiem, że ten nastrój ciężki, czy te myśli ciężkie, które notuję w takim nastroju w sobie, w cudzysłowie, to nie jest mój wybór, to w sensie to nie jest coś, co chcę dla siebie wybierać, no to skoro nie chcę tego wybierać, no to po prostu okej, okay, dobra, okej, okay, bądź sobie, ale ja z tobą rozmawiać nie będę. Ha, w ten sposób. Przeczekam, przeminie. Coś jak może jakiś tam nieprzyjemny sąsiad, który nie zważając na, na ciebie wrzuci jakąś głośną muzę, której nie lubisz. Właściwie nie możesz pójść do niego i mu tego zabronić, nie ma jeszcze na przykład ciszy nocnej czy coś pozostaje tylko włączyć coś własnego i zagłuszyć, ale jeżeli na przykład w danej chwili nie możesz włączyć czegoś własnego i zagłuszyć, no to pozostaje tylko przeczekać, nie musisz się w to wkręcać, znowu jak mówiłem, bić o to piany, bo to tylko pogorszy sprawę, po prostu przeczekać, wiedzieć, o co chodzi, przeczekać, nie muszę się tym przejmować, a przynajmniej nie aż tak bardzo. Eckhart wskazuje w tym cytacie na to, że jeżeli wychodzisz z takiego punktu, w którym nie masz właściwie nic przeciw, Własnemu, złemu samopoczuciu. To to może okazać się dosyć zaskakująco kluczowe. W tym, żeby to samopoczucie przeminęło. Gdyż nie rodzi się w tobie ten opór automatyczny, to ciśnienie automatyczne, które sprawia, że tam się wszystko kotłuje, dorzuca do pieca i tak naprawdę napędza tylko w dół. Kiedy nie ma w tobie tego oporu, tylko jest zrozumienie, które pozwala tobie stanąć neutralnie w pokoju nad własnym złym nastrojem, to wówczas może się okazać, że faktycznie ten nastrój nie ma pożywki. Nie ma za bardzo się czym żywić. Przyszedł dobra, udało mu się przyjść, ale ma dosyć mało tej pożywki z twojej strony, a musi mieć pożywkę. Żeby trwać i się rozwijać, musi. Co jeszcze jest bardzo interesujące, jeżeli chodzi o myśli, to to, że jakiekolwiek by nie były, dobre, złe, w cudzysłowie, oczywiście, muszą mieć pożywkę, żeby rozkwitać, żeby się rozwijać, żeby się intensyfikować. A co jest pożywką dla myśli? Dla myśli pożywką jest twoja uwaga, jaką im dajesz, twój dialog, w jaki z nimi wchodzisz. To jest ta pożywka. Wchodzisz w dialog. Możesz wejść w dialog i się wkręcać. I wtedy one się faktycznie będą namnażać. Zyskując twoją uwagę, przyjdzie więcej w tym samym duchu i będą głośniejsze, i głośniejsze, i trwalsze. Oczywiście. Ale jeżeli nie dasz im swojej uwagi, to one długo same nie pociągną. Myśl nie może bowiem, tak uważam, trwać sama przez się. Po prostu trwać i trwać i trwać, trwać, sama się napędzać. One muszą być reaktywne względem twojej wibracji, twojego nastroju, twojego samopoczucia. I w sporej mierze za konkretny ich kształt też odpowiadają Twoje schematy, jakie w sobie nosisz. Skojarzenia. Sporo tego nabywamy z czasem, żyjąc wśród ludzi. Konkretne ścieżki skojarzeń, reakcji. Hmm. Niemniej jednak tutaj mamy bardzo właśnie ciekawe spostrzeżenie u Karta, że jeżeli stać mnie na takie podejście, w którym nie mam nic przeciw, a jak mogę nie mieć nic przeciw własnemu złemu samopoczuciu, właśnie w, dzięki uświadomieniu sobie, czym ono tak w istocie tak naprawdę jest. Jeżeli więc zyskuję ten pułap, na którym mogę nie mieć nic przeciw, to jestem nagle wolny. I nagle to jest już tylko formalność, żeby to się ulotniło w powietrzu. Zostając zastąpionym czymkolwiek tam przyjdzie samo następne, albo ja może pomogę temu i uda mi się, będzie w moim zasięgu, żeby coś zrobić, żeby wyznaczyć dalszy kierunek, co chcę dalej, gdyż nie kręci mnie za długo pozostawanie w tym miejscu.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 jak robisz? Decyduje stan twojej świadomości. Hmm. Eckhart Tolle. Nowa Ziemia. Nie to, co robisz, ale jak to robisz. Decyduje o tym, czy wypełnisz swoje przeznaczenie. Jaką rolę gra ten cytat w moim życiu? Jaką pełni funkcję dla mnie? Hmm. On mi przypomina... Że, że co jest tak naprawdę ważne, albo mniej i bardziej ważne, czy co tak naprawdę się liczy, to właśnie stan ducha, stan bycia. To w tym cytacie, jak coś robię. Nie to, co robię tak naprawdę, tylko jak. Czyli, że ta zewnętrzna, to jest dla mnie istotne spostrzeżenie, gdyż uniezależnia od od konkretnych rzeczy zewnętrznych, czyli wiesz, mogę sobie wyobrazić wiele rzeczy, którymi mogę się zajmować. Mogę na przykład pisać artykuły, mogę projektować strony internetowe, mogę mm, projektować grafikę, mogę malować obrazy, mogę komponować muzykę, mogę zmywać naczynia, mogę gotować obiad, a mogę po prostu pójść na zakupy, robić jakieś, jeszcze jakieś inne, w cudzysłowie, trywialne rzeczy, Albo jakieś kreatywne, twórcze, obojętne. Wiesz, i teraz um, na pewnym stereotypowym, w pewnym stereotypowym modelu myślenia, można wartościować te rzeczy. Że na przykład um, projektowanie weźmy strony internetowej jest o wiele bardziej wartościowe niż y, czy, czy więcej mi da w rozwoju duchowym, bo to jest coś, niż, niż zmywanie naczyń. Czym, co, co mi zmywanie naczyń da? No, doraźną potrzebę spełnię i tyle. Ale jaka wartość tkwi w zmywaniu naczyń? Weźmy na przykład. Takie stereotypowe podejście. Wiesz, podczas kiedy do mnie bardzo przemawia takie podejście, w którym Właściwie tak nie jest, nie, że tak prawdziwa jakby rola czy waga tego, czym się zajmujemy, nie leży w zewnętrznej tego aparycji, czyli nie, że to, czym się zajmujemy, tak naprawdę nie jest tym, na co wygląda. Co jest tak naprawdę najbardziej istotne w tym wszystkim, to to, jak to robimy jak to robimy. Czyli, wiesz, jeżeli y, będę projektował strony, ale będę to robił bardziej z, z takiego, tak nie za bardzo chętnie. Nie jest to moja pasja. Po prostu tak potoczyły się drogi mojego życia, że akurat wylądowałem na pozycji projektanta takiego, wiesz, seryjnego stron i już mi się dawno to przejadło. No ale robię... I wiesz, ale tak naprawdę to już dawno mnie nie kręci, o ile kiedykolwiek kręciło. Jest to po prostu mozolna, rzemieślnicza praca, jak każda inna. I no to wiesz, to, to nie wniesie, to pomimo tego, że stereotypowo by się wydawało, że o, intelektualna, czy artystyczna, czy twórcza praca, to tak naprawdę na duchowym poziomie moim zdaniem to nie wniesie nic sensownego w rozwój duchowy. Może wręcz przeciwnie, dlatego że tak naprawdę z duchowego punktu widzenia, z duchowej perspektywy, co ja tak naprawdę robię, to się męczę. Robię coś, czego tak naprawdę nie robiłbym, gdybym tylko mógł. Ale że tak jest rozsądniej na przykład, no to decyduje się taktycznie pójść na jakiś kompromis czy coś i to akurat robię, ale wiem dobrze, jak ja się z tym czuję. No ale kompromis, dobra, mnóstwo ludzi idzie na kompromisy, Jakoś trzeba, wypada sobie dać z tym radę. No to wiesz, daję sobie z tym radę. Tyle, że z, właśnie z perspektywy duchowej to wówczas nie ma dla mnie istotnego wkładu. To nie jest do porównania z sytuacją, kiedy zasiadam do czegoś, choćby to było nawet to trywialne mycie naczyń, ale zasiadam do tego z radością. Czuję radość życia, myjąc te naczynia. Czuję wdzięczność. Wdzięczność Bogu, czy wdzięczność Wszechświatowi. Czuję wdzięczność za to, kim jestem. Czuję wdzięczność za, za różne rzeczy, które mnie dobre spotkały w życiu. Za moją drugą połowę. Za wartościowe istoty na tym planie. W ogóle, wiesz, i, i też... Yy, ekscytuje mnie ta sama czynność w cudzysłowie trywialna mycie naczyń, dlatego, że zdaję sobie sprawę, że właściwie to jest w tym coś ekscytującego, może być w tym coś ekscytującego, co ja robię. Hmm. Mogę na przykład robić to z myślą o nadchodzącym, apetycznym, smacznym posiłku. Ale wiesz, myślę, że wiesz, co mam na myśli. Jeżeli robię cokolwiek, ale robię to ze stanem właśnie takim wartościowym, pozytywnym, czystym w sobie, spokojem, ze spokojem, z akceptacją, o tym wcześniej y, też y, wspomniałem przy okazji innego cytatu. Eckhart o tym mówił, jeżeli robisz coś z akceptacją, to od razu z automatu jest w tobie spokój, ten wewnętrzny. Hmm. Pokój, balans. Wiesz, to wtedy Wtedy faktycznie z perspektywy zewnętrznej to się wydaje trywialna czynność, która niewiele znaczy to mycie naczyń. Natomiast z perspektywy duchowej można by wtedy dojrzeć, że dużo, dużo, dużo ma miejsce. Przez te kilka, kilkanaście minut tego mycia naczyń mój duch nasącza się tą wdzięcznością, tą pozytywną wibracją, szczerą, takim szczerym oddaniem, szczerym otwarciem Bogu, czy szczerym otwarciem wszechświatowi, tym zaufaniem, czy jakkolwiek to nazwę, szereg różnorakich dobrych uczuć, coś, coś wiesz, co daje taki efekt, że jak kończysz mieć te naczynia, to czujesz się jak poralaksujący jakieś tam, wiesz, głębokiej kąpieli. Z olejkami, z masażem, z muzyką relaksacyjną, medytacyjną, czy coś. Wiesz, dla mnie to było orzeźwiające spostrzeżenie, kiedy po raz pierwszy spojrzałem na to w ten sposób, że to, co, czym się zajmuje na zewnątrz, jakby, to nie ma znaczenia. Forma nie ma znaczenia. Nie jest tak bardzo ważne. Nie jest tak bardzo ważne, co konkretnie robię. Co jest ważne, to to, jak to robię, w jakim stanie ducha, w jakiej wibracji. Gdyż bowiem wówczas cokolwiek robię, czymkolwiek się zajmuję, to to coś będzie pełniło rolę takiej automatycznej autoafirmacji mnie samego w pożądanym duchu, w pożądanym kierunku. Cokolwiek bym wtedy nie robił od projektowania stron pomycielaczy będzie działało na moją korzyść w kontekście rozwoju duchowego. Dlatego, że robiąc te rzeczy, zajmując się nimi, jestem w pokoju, jestem w miłości, jestem we wdzięczności. A może nawet jestem w ekscytacji, w pasji. Stąd poza tym, w czym jeszcze pomaga mi ten cytat Eckharta, to w tym, że przypomina mi, czy pomaga mi nie yy, przywiązywać się tak bardzo do konkretnych rzeczy czy do konkretnych aktywności. Gdyż on ukierunkowuje moją uwagę, zwraca moją uwagę na te teory, że one pełnią znacznie dalszoplanową rolę. Są tak naprawdę tylko narzędziem, Ale co tak naprawdę jest ważne, to to, jaki duch mi w tym wszystkim przyświeca. Co ja wyrażam? Sięgając po cokolwiek. Co wyrażam? To jest ważne. I to definiowanie nila Łosza, definiowanie siebie w sporej mierze na tym polega. Na braniu życia poprzez siebie, poprzez własny pryzmat, na wyrażaniu siebie, autoafirmacji, gdzie czymkolwiek się nie zajmujesz, jesteś sobą. W wierności, z własnymi zasadami, z własną wibracją, którą obierasz celowo, z rozmysłem, jako najbardziej pożądana dla Ciebie. Dalej. Patrzę sobie w notatki. Zważaj na swoje nastroje oraz uczucia, gdyż istnieje nieprzerwana więź pomiędzy Twoimi uczuciami a światem, który dostrzegasz. O tym opowiadałem już wcześniej w tym cyklu. Tym razem jest to cytat Nowilla Godarda. Hm. Inny. Nie ustawaj w zasiewaniu cudownych ziaren w ogrodzie swego umysłu, a zbierzesz wspaniałe plony. Joseph Murphy, Potęga Podświadomości. Dla mnie ten cytat jest o tyle ważny, przede wszystkim ze względu na jego pierwszą część. Nie ustawaj w zasiewaniu tych, tych ziaren, a zbierzesz wspaniałe plony. To jest dla mnie kluczowa ta część. Nie ustawaj. Ona mi też przypomina o tym, że cokolwiek robię, to tak naprawdę zawsze, zawsze coś sieje O tym też gdzieś, kiedyś w jakiejś audycji mówiłem, że ja na to patrzę w ten sposób, że w każdej chwili coś, mówiąc w przenośni, siejemy, zasiewamy. Czy robimy to świadomie, czy nie, to już jest inna sprawa. Ale zawsze coś zasiewamy i zawsze to gdzieś tam zbierze plon. Właściwie to my zbierzemy ten plon, chcąc, nie chcąc. Teraz, jaki to będzie plon, to oczywiście jest zależne od tego, co dominuje, co ma jaki wkład, jaki procent udziału, co jest jak bardzo trwałe, a co przelotne, chwilowe, co najwyżej. I ten cytat Josepha Murphy'ego przypomina mi o tym nie tylko, że liczy się, żebym, żebym jakby pamiętał to o tym warto pamiętać, że zawsze. Że nie tylko, wiesz, bo stereotypowo biorąc na początku kiedyś tam, to koncentrowałem się na czymś takim, że um, zapewnić sobie specjalne takie, wiesz, odcinki. W, na przykład w moim dniu, czy w moim życiu ogólnie. Takie odcinki, gdzie zaangażuję się w coś całym sobą, co super mnie napędzi i to będzie super, wiesz, paliwo, super ziarno, um, które będzie miało sensowny wkład w ten mój plon. Cokolwiek by to nie było, sobie po prostu wygospodaruję czas, na przykład godzinę, dwie, coś i zajmę się tym czymś i tym samym zrobię sobie takie turbo doładowanie, punktowo. Dwie godziny tu, godzina tam, coś takiego. Tak na to kiedyś patrzałem. Natomiast z biegiem czasu poszerzyłem moje postrzeganie tego tematu właśnie na zrozumienie, że czy ja gospodaruję te dwie godziny, czy nie, to tak czy owak zasiewam non-stop, bez ustanku zasiewam coś. Tyle, że ta różnica polega wtedy na tym, że co najwyżej robię, to nie kontroluję tego tak bardzo, nie przyglądam się temu, nie nadzoruję tego. Zasiewa się więc jak leci autopilot. Czy ja chcę, żeby to leciało na autopilocie? Albo ile tracę? Ile mógłbym zyskać, gdybym zadbał również o to? Czyli, czyli że tak powiem, zadbać nie tylko o wycinek mojego życia, ale o nie całe o jakość tego zasiewu w całości, a nie tylko wybiórczo. Hm. Warto, nie warto? Jeżeli wiem, jestem absolutnie przekonany, a jestem, że cały czas zasiewamy to ziarno, cały czas coś siejemy i zbieramy tego plony, to dla mnie jest oczywistym, że definitywnie warto dawać temu uwagę. Definitywnie warto żyć świadomie, nie tylko w trakcie medytacji, czy kursu mindfulness. <głos> Ale tak naprawdę cały czas, bo właśnie w tym tkwi to sedno. Cały czas. Zrobić z tego styl życia, nie praktykę punktową, styl życia. Nie ustając w zasiewaniu cudownych ziaren. Wartościowych. Nie ustając, nie ustając. Nie robiąc z tego innymi słowy. Dla mnie osobiście to oznacza nie robiąc z tego Punktowej praktyki, niedzielnej na przykład, tylko jak często tylko to możliwe, zasiewać to dobre ziarno. Jeżeli interesuje Cię szerzej zagadnienie tego zasiewania ziarna, i tak dalej, to dobrym, dobrym materiałem jest na przykład rozdział molium. Ca w całości dedykowany potędze podświadomości Josepha Murphy'ego, czy też w innej audycji wiele opowiadam na ten temat. Audycja o nazwie Źródło Kreacji, zupełnie inna audycja, aczkolwiek mająca duży wspólny mianownik w kwestii myśli i rozwoju osobistego, rozwoju duchowego z molium. Źródło Kreacji. I tam też sporo o zasiewaniu ziarna metaforycznie, jak sobie siejemy na co dzień. Stąd ten cytat, dobry przypominacz dla mnie, żeby nie ustawać, nie robić z tego punktowej praktyki, tylko jak najczęściej dbać o jakość tego zasiewu, wiedząc, mając, cały czas pamiętając, jak najczęściej pamiętając, mając na pierwszym planie w świadomości, że cały czas tworzę własne życie, cały czas, nie tylko wtedy, kiedy siadam przed deską kreślarską i tworzę sobie biznesplan. Nie, cały czas, w każdej sekundzie, w każdej chwili, nawet jak śpię. Tak, w istocie. Stąd warto zadbać o to, żeby w jak największym procencie czynić to świadomie, czynić to z rozmysłem. To, co zasiejesz w podświadomości, zbierzesz w swoim ciele lub wokół siebie. Joseph Murphy, znowuż potęga podświadomości. Hmm. Ta organiczna, fascynująca zależność pomiędzy twoim wnętrzem w cudzysłowiu, a tym, co wokół również. Inny cytat, znacznie bardziej współczesny. Muszę tylko nad sobą panować. Jak zamierzasz to robić? Będę filtrował odbierane myśli i odsiewał negatywne śmieci. Hmm. Będę filtrował odbierane myśli i odsiewał negatywne śmieci. Czy to nie brzmi znajomo? Haha. Ha. Odbierane myśli, to piękne ujęcie sprawy, odbierane myśli. Chociaż w innym, w innym kontekście te słowa padły, to jednak w kontekście tego, o czym Tobie opowiadam dzisiaj, świetnie to brzmi, to takie ujęcie właśnie sprawy odbierane myśli. Nie myślisz, tylko odbierasz myśli. Można tak na to spojrzeć, chociaż cytat... Pochodzi z takiego serialu science fiction Night Flyers. Swoją drogą, interesująca, koncepcja, dosyć charakterystyczny serial, taki oryginalny z klimatem, ale to swoją drogą. W każdym razie właśnie będę filtrował odbierane myśli i odsiewał negatywne śmieci. Hmm. Stanowczo, Stanowcze postawienie sprawy, co jest warte, co nie jest warte i, i decyzja, że chce się zajmować tym. Chce się tym zajmować. Co to dbać? Spodobały mi się te słowa, dlatego ja sobie zanotowałem. Hmm. Dalej. Niezbędne jest myślenie wybiórcze. Niezbędne jest myślenie wybiórcze. Dopuszczanie do siebie wyłącznie myśli dobrych, uzdrawiających, inspirujących, radosnych i niesących szczęście. Joseph Murphy potęga te świadomości. W tym cytacie uderza mnie wręcz pozytywnie ta dosadność, na jaką Józef się zdecydował, że wręcz to wybiórcze myślenie, to dbanie o myśli, o jakość naszych myśli, o zasiewanie, jakie ziarno siejemy, jest niezbędne niezbędne, on tego nie zaleca, nie, w tych słowach nie mówi, że warto, że to jest dobra praktyka, tak jak ja, by, ja bym powiedział to w, w, z moim dyplomatycznym ustawieniem, że warto, że to jest dobre, albo że, że jest pomocne, mogłoby być pomocne, czy jakakolwiek inna delikatna forma. Nie, Józef tu stanowczo <grych> ujmuje rzecz, że myślenie wybiórcze jest niezbędne niezbędne. Jakąż on wagę do tego musiał przykładać, żeby tak to ująć. Hm. Niesamowite. Ale w tym samym, w tym jego twierdzeniu jest dla mnie ogromna moc i bardzo mnie stymuluje, bardzo mnie mobilizuje, mnie samego. Ta jego dosadność dodaje mi sił, dodaje mi energii, dodaje mi mocy do tego właśnie, żeby, żeby praktykować jeszcze wytrwalej jeszcze bardziej stanowczo, właśnie to podejście do życia, gdzie biorę stery we własne ręce i nie biorę wszystkich myśli jak lecą, nie angażuję się we wszystko, co tylko się pojawia w polu mojej świadomości, jak leci, bo się pojawiło, tylko wybieram, wybieram stanowczo, z rozwagą, z rozmysłem, co mi służy, co Uznaje za cenne, co uznaje za wartościowe, godne zaangażowania i się w to angażuje. Natomiast całej reszcie uwagi nie daje. Nie wchodzę w dialog, przynajmniej się staram. Nic. Stanowcza postawa, która znacząco podwyższa możliwą do uzyskania skalę czystości czy czy klarowności obrazu, uzyskania obrazu, jak klarowny obraz uzyskasz, taki, jaki Cię interesuje. Jaką klarowność, innymi słowy, to mam na myśli, jaką klarowność uzyskasz tego obrazu interesującego Cię w życiu. Ta klarowność będzie zależała od Twojej stanowczości między innymi w sporej mierze, od Twojej stanowczości w tym, Czemu dasz, będziesz dawać własną uwagę, a czemu nie? Od tego dużo, dużo, dużo zależy. Czy się będziemy na przykład rozdrabniać na drobne, mówiąc idiomatycznie i pozwalać, żeby tam nami wiatr w różne kierunki powiewał, czy będziemy stanowczo, raźnie, do przodu, dynamicznie, prężnie sunąć własnym, wytyczonym, interesującym nas kursem. Nawet jeżeli jakaś przeszkoda pojawi się na drodze, to jeżeli mamy takie podejście, o wiele łatwiej sobie z nią poradzimy, niż kiedy dawalibyśmy się pociągnąć w jakimkolwiek kierunku, bo akurat taka pogoda się pojawiła. Patrzę na moją nagrywajkę i myślę, że to jest dobry moment, żeby przerwać, zakończyć kolejny rozdział, chociaż tych cytatów jeszcze trochę jest, niemniej jednak ten jest taki dosadny. Hmm. To nie jest koniec cytatów w kwestii czystości własnej ekspresji, czystości zasiewania ziarna, klarowności tego. Będzie ciąg dalszy w następnym rozdziale jak najbardziej. Natomiast dzisiaj, na koniec, tradycyjnie, kolejny wiersz. Ja powiem Tobie, że to wyszło niesamowicie. Ten poprzedni, który czytałem w poprzednim molium. Na końcu, tak sobie wiesz, przywołując wspomnienia i tak dalej. Jak potem sobie posłuchałem tego mojego przeczytania, to zaczęłem się normalnie śmiać. Tak mnie to rozbawiło, ta wiesz, że z jednej strony wiersz faktycznie ja odczułam jako klimatyczny, jako taki przejmujący, przesiąknięty pewnymi uczuciami, emocjami i tak dalej, ale z drugiej strony rozbawiło mnie, jak go przeczytałem, tak mi się skojarzyło z taką emfazą, z taką egzaltacją, wiesz, to mnie rozbawiło, że coś, coś było takiego zabawnego, że zacząłem się tak szczerze naprawdę śmiać, to mnie tak ucieszyło, ucieszyło i rozbawiło, to było niesamowite, coś takiego, wiesz, wrócić do, do tego, z perspektywy czasu i po prostu zacząć odnaleźć w tym coś, coś pozytywnego wręcz. Ha. Niesamowite. Dziś mam następny wiersz. Hmm. Postanowiłem sobie zapewnić taką niespodziankę i nie czytać go prawie w ogóle, <try> tylko tak kawałeczek, który mnie przekonał do tego, że warto dać mu szansę i przywołać go właśnie w tym duchu wspominania sentymentalnego. Jeżeli to jest Twoje pierwsze spotkanie z Molium, to powiem Tobie, że od dłuższego już czasu kończę wieńczę, zwiększam poszczególne rozdziały recytacją któregoś z moich wierszy sprzed lat. Co jest dla mnie właśnie taką sentymentalną trochę podróżą. Hm. Miło sobie powspominać, miło to przytoczyć, trochę oddaję też temu swego rodzaju hołd. W każdym razie dzisiaj kolejny wiersz. Hm spory mierze dla mnie niespodzianka, gdyż jak już mówiłem, właściwie w większości go nie czytałem, tylko początek, który mnie zachęcił do tego, że warto go dzisiaj przytoczyć. I tak, hmm. wiersz nosi tytuł Płatki i krople z 25 listopada 2003 roku. Czym jestem winny za mojej tęsknoty cieniem podążając? Pośród nocy, bywalec mroku, Po drugiej stronie rzeki, wśród drzew, Mgielne rozrzedzenie mojej świadomości, Mój byt nieśmiały, niepewny, wstaje z grobu i plączę się, Wędruję z cieniem przyjacielem I przyjaciółką nocą pod rękę, Poszukując ech Twego głosu, Natchniony Tobą, czymże zawiniłem, Moją winą? Tęsknotą do Ciebie? Naprawdę winny jestem, że po nocach wędruję po Tobie żarliwie, wdychając Twój oddech, Twego życia poszukując pośród mnie samego. Czym naprawdę winny tej pustki i przestrzeni marnej, którą odczuwam bez Ciebie? Delikatnego gestu, kiedy trzymam Cię pośród dłoni, gdy Ciebie nie ma przy mnie. Gdy wpatruję się w Ciebie, maleńką, białą iskierkę w małej, szklanej kulce, gdzieś daleko, pośród płatków śniegu, pośród deszczu, tęsknoty, pośród wszystkich nocnych westchnień, całego bólu i opętania we mnie, co jest związane zawsze z Tobą. Czy wiesz, ile chciałbym wyrazić, ile powiedzieć Tobie o bladości swego ciała, o niepewności kroku? O tym, że nie żyję bez Ciebie i oddycham dla tradycji. O tym, że wszystkie łzy nigdy nie będą wylane, choć nie jestem łukającym chłopczykiem romantykiem. O tym, jak gwiazdy nie wydają mi się piękne bez Ciebie. Jak dłonie poszukują Twych dłoni, gdy wzrok błądzi pośród pokoju i cieni i drzew i nocy i mgły. Przed szybą staję, a gdzieś tam, za oknem, jesteś ty? Nawet poranna rosa, upleciona z aksamitnej białej szaty, która opadła. I cała poświata poranka nie oddają mnie w pełni. Może odczujesz mnie w deszczu, może w śniegu, każdym płatku, tam będę. Każdym płatkiem tęsknoty, każdym cieniem. Każdym westchnieniem, choć może nawet nie będziesz wiedziała, co słyszysz w oddali, czy oddech tuż za plecami, czy i dotyk niepewny, gdy śpisz dalekimi przestrzeniami ode mnie? Kto gładzić będzie myśl Twoją i kto kochać cię będzie miłością, rosy, zmierzchu i poranka, kto tęsknotą rozmawiać będzie z duchami, i czasem odczuwać szaleństwo? Kto będzie, tylko i aż będzie trwał w pustce bez ciebie, bo prawdziwie nie ma nic, co cię zastąpi. Tylko czas można zabić, lecz to marnym. Z odwagą staję przed czasem, niczym nóż, wbija się w moje serce powoli, nucąc pieśń wzruszającą i usypiającą, bym doczekał ciebie. Bym doznał Cię wśród mych ramion, pośród mnie ostrze powoli zagłębia się we mnie, a powieki powoli opadają. Ja, Duch, czekam na Ciebie, czekam wspaniały, odradający się w bólu i tejże nowej samotności czekam. Czasem pada deszcz, pada śnieg. Dziękuję Tobie za całą uwagę w dzisiejszym rozdziale MULIUM. Życząc jednocześnie przyjemnego poranka, dnia, wieczoru lub nocy oraz zapraszając do ciągu dalszego specjalnego cyklu dedykowanego złotym myślom najcenniejszym mój subiektywny zestaw mówił Thomas Lee.